Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie w kolejnej audycji Infra. Dzisiejszym gościem jest Ewa. Witam Cię, Ewo. E, witam. Jak myślisz, co może być przyczyną, że ludzie robią OB? Co powoduje, że opuszczają ciało? Jedni wychodzą w tej warstwie eterycznej, tej fizycznej, później dostają się do, do swoich obrazów, a drudzy podróżują na jakieś obce planety. I każdy gdzieś w innym miejscu się dostaje. Jak dokonywać wyboru, żeby wylądować tam, gdzie się chce? Wyboru można w zasadzie dokonać, jeśli tu się chce gdzieś być w danym konkretnym miejscu. Myśl jest taka sprawcza bardziej można ewentualnie się przenieść tam, gdzie się chce, ale... Ta tak po... jak na nogach, albo idziesz... Coś, do coś podobnego, no dokładnie. Tylko, no że to, to jest tak taka inna. myśl sprawcza. Zdarzyło mi się, chyba tam z, może z dwa, trzy razy byłam... W, w, wyszłam z ciała i sobie pomyślałam o czymś, o takim po prostu czymś całkiem takim prozaicznym i przyniosło mnie, przypominało to nasze takie... Samo przenoszenie, pamiętasz, co to było? Samo przenoszenie, no to jest właśnie takie typu albo przeklik zgaś światło, zapal światło, takie jak kliknięcie. Jakby. i albo kula jakaś y, mi się przyczepia do pleców i mnie gdzieś ściągnie, ale to jak mnie ciągnie, to normalnie czuję się tak, holowana, jak wciągana, jak y, y, blulu, normalnie my, tak, wie, mnie tak, w trzęsie mnie to nie są wibracje, tylko takie falowanie nie? interesujące jest to, czy wytworzyłeś tą kulę na własną potrzebę, czy ona jest autentycznie czymś z czym? tego to ja nie wiem. Ale no, co by zrobiłaś? Czyli ludzie sobie robią opiekunów, którzy je wyciągają z ciała i prowadzą ten najbardziej popularny był ten opiekun Darka, który łapał go za rękę i ciągnął. No. Ja, ale ja było znowuś... tak, że on go nigdy nie mógł zobaczyć. Nigdy nie miałam takiego wrażenia, że ktoś jest moim opiekunem, nie. Nawet jeśli po prostu potrzebowałam jakoś, nie wiem, takiej jakby choćby pomocy jakiejś takiej. Opowiadałam o tym przypadku, gdzie po prostu miałam taką niezbyt dobrą kondycję psychiczną. Wzięło mnie do takiego właśnie jasnego pomieszczenia, gdzie czułam taką dobroć. Tą istotą, z którą tam rozmawiałam, to było takie naprawdę kojące, ale nie, nie miałam poczucia, że to jest jakiś mój opiekun, czy to jest... Po prostu nie odczuwałam tego totalnie, żeby to było jak Jakaś istota, która w jakiś sposób przynależy do mnie, czy ja do niej? Preferujesz niezależne działania. Zresztą ty nie wytworzyłeś czegoś takiego, tego Być aspektu pewniczego. Być może. Stawiasz na własne ręce wszystko, na własnych Być nogach może. realizujesz. To ja możliwe, że tak jest. Nie myślę, żeby sobie coś wytwarzać, jak jest, to biorę to jako pewnik. Jest taki, godzę się z tym. No ja nie mówię, że. Nie fizyczny nie jest wytworzony, ja tylko tak poruszyłem tę kwestię, bo też tam się spotykam z ludźmi i biorę poważnie ich istnienie. Mam twojego kolesia, z którym rozmawiam i bardzo często w różnych stanach świadomości. I nie martwię się tym, że można być moją drugą półkulą, która się rozdziela, bo słońce mi zbyt mocno tarczy przygrzało. A, A co się rechoczesz? Z tego słońca co ci tarczy przygrzało. Ale miałaś o tym twoim narzeczonym jeszcze opowiadać no to Nie męża. Dokończę od tego momentu, jak powiedziałem go imię, on był taki trochę zaskoczony. Powiedział, że to było tak, tako, tako. To od razu gdzieś tam w tłumie zobaczyłam i zaczęłam się do niego uśmiechać. Płynęły w zasadzie tam e, miesiące. E, miałam takie jakieś zjawiska. Uświadomiłam go na temat właśnie... A po jakim obce? czasie znajomości? No, dwa lata później, tak yy, badałam grunt cały czas, no bo jednak myślałam sobie, że, że znałam go, ale nie wiedziałam mu to tak dokładnie powiedzieć. Przyjął to do wiadomości, ja mu wszystko dokładnie wytłumaczyłam. Powiedziałam mu potem, że jak go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że będzie moim mężem. Ale spójrzcie, jakie to jest dziwne podstępne z tym wiedzeniem, że ktoś będzie czymś mężem, bo natychmiast się, otwierasz na tę osobę i zaczynasz świecić. Nie wiadomo w takim razie, ile w tym jest przeznaczenia, a ile ty sama sprowokowałaś, wiedząc, że on będzie twoim mężem. W zasadzie już byliśmy dwa lata, jak ja mu powiedziałam, że wiem, że on będzie moim mężem. Zastanawiam się nad tym, co to znaczy wiedzieć, Znać przeznaczenie, bo to znaczy się... Ale to się... Ja, ja nie znałam takiego prze przeznaczenia. No, no jak ktoś ci powiedział i nabrałaś ta przekonania. Ta istota, tak, do bo ta istota, jak mi powiedziała, że ja zaraz go poznam i wyobraź sobie, normalnie nagle taki doznałam tak jakby jakiegoś olśnienia. W mojej wyobraźni wiedziałam dokładnie, jak on będzie wyglądał. Tak jakby ktoś mi po prostu coś tam włożył. Ja nie mówię, że ty go wtedy ściągnęłaś, jakoś będąc przekonana, że ma być twoje mężem, że złapałaś faceta jak ośmiornica czy jak pająk. Ja również dowiedziałem się o mojej żonie. Nie jaką zobaczyłem, wręcz usłyszałem wypowiedź. Zostałem, jak gdyby uprzedzony, co otworzyło troszeczkę moje oczy, ale okazało się, że na szczęście, bo dobrze zrobiło, że mi powiedziało, że byłem przygotowany i nie przegapiłem tej okazji. Zastanawiam się nad tym, co za moc, jest tylko jakim niezwykłym odstępstwem od reguł jest powiedzenie komuś, słuchaj, ten będzie Twoim mężem lub żoną. Mnie zastanawiałam same to zjawisko, jak bardzo niezwykłe jest. Jakie są tego następstwa szalone? Do końca tak w zasadzie nie byłam pewna, jak ja go poznam. Odłożyłam sobie gdzieś na półkę pamięci, yy, pytałam się, jak... Ja to będę wiedziała, no to ta istota powiedziała mi, że będę czuła to, co czuję teraz. To nie chciałaś powiedzieć tak, tak a guzik, właśnie nie będę na ciebie patrzeć. Nie chciałaś nie, tak mówić. ale to było właśnie tak, że ta istota mi powiedziała, że ja poczuję, że ten moment nastąpi, jak poczuję się właśnie tak, jak czuję się teraz. Ten mój mąż, on może nie jest jakoś super przystojny, ale on mi się wydawał piękny. Piękny jako, jak ja go zobaczyłam tam. Po prostu to i musi piękny... być chyba to oprogramowanie kosmiczne. Te ja... punkty zwrotne, które wymuszają na nas te kluczowe decyzje w życiu. A być może. Ja, no bo ja w nie momencie Nagle musi gdzieś tam miłość istnieć, ty musisz swojego chłopaka złapać, ja muszę swoją żonę złapać. Tak realizujemy właśnie te plany. Nie, to by znaczyło, że, że programista twojego życia zdradził ci tajemnicę, zdradził ci ten kluczowy punkt. Gdybyś nie wiedziała, to bym mus... się Do ręki. Ja wybrałam numer tego kogoś tam, zadzwoniłam i mówię, że ja tu przyszedł do nas. Zadzwoniłam, bezbłędnie poszłam na stację metra i bezbłędnie podeszłam do niego i jeszcze co najlepsze, bo ja do niego powiedziałam hello my brother. Ale tak jakbym go znała i co najlepszy on jest czarnoskóry, on jest z Nigerii. W każdym bądź razie ja do niego mówię, ty jesteś moim bratem. On tak patrzy na mnie i mówi, tak, tak, mówi. Ja wiem, ja, ja też miałem siostrę, młodszą. On po prostu powiedział, że on wie, że właśnie w poprzednim y, życiu miał rodzeństwo, miał młodszą siostrę. Był jednym z pięciu braci w poprzednim życiu. Miałam właśnie pięciu braci, ja byłam jedyna ich siostra. Taką y, dawną rodzinę i to mnie fascynuje bardzo. W którym momencie nastąpi powrót, bo mówisz, że całą noc spałaś, a tam trwało to dwa tygodnie, więc mamy z kolejną jakąś... Jak nastąpi ten moment z powrotem na Ziemię? w moim domu, w tym, gdzie mieszkałam na tamtej planecie. Siedziałam sobie zwyczajnie i rozmyślałam o tym, że muszę iść następnego dnia do pracy. I w pewnym momencie poczułam mój wewnętrzny zegar. Poczułam mój wewnętrzny zegar, że zbliża się ku końcowi, że mój czas dobiega końca. Poczułam tą kulę, tą samą kulę na plecach i zaczęło mnie wysysać i normalnie odlatywałam od tej planety tak. Czerz, widziałam z, z daleka A czekaj, ona się przystała do tamtego ciała, tego ówkowatego, czy? Tak, tak. Gdzie byłam w tamtym w ciele w tamtym istot. Miałaś samą postać? Jak leciałaś? Jak leciałam, nie zwróciłam uwagi, wiesz, bo to było tak szybko i to po prostu tak, wiesz, tak przez całą przestrzeń kosmiczną, jak mnie targało, no nie, doleciałam do swojego domu i nie. I się obudziłam. I w ogóle ja się od razu obudziłam i byłam w szoku. Nie wiedziałam dokładnie, co się stało. A co najlepsze, bo patrz na zegarek, szósta może, nie? I poleciałam w kalendarz patrzeć, jaka data. Ale myślę sobie, nie, kalendarz mogłam zostawić. To włączyłam włączyłam telewizor i w telewizorze patrzyłam godzinę na telegazecie i datę. Myślę sobie, boże, uff, całe szczęście. Myślałam, że mignęło mi ten czas. Jeżeli dostałaś się jakąś planetę, zastanawiające mhm. jest to, w którym z planów bywasz jedną z mieszkańców tej planety, bo byłaś prawdopodobnie w ciele astralnym. Czy mogłaś wkleić się w kogoś, w ciało fizyczne? Tego nie wiem. Ja po prostu wiem, Czy to wiem, było życie że... fizyczne, w planie fizycznym, czy to było życie w planie astralnym tej planety? Bo zastanawiający jest to, czy miałeś do czynienia z jakąś projekcją, z jakimś snem rzeczywiście, który mógł być wykreowany przez tamte istoty z innej planety? Czy bezpośrednio brałaś udział w życiu fizycznym tych mieszkańców? Wiesz, ja dokładnie nie umiem tego powiedzieć. Czułam swoje te ciało, te inne, ale czułam. Mi się wydawało, że ja tu normalnie żyłam. Odnosi wrażenie, że to był świat fizyczny? Mi się wydaje, że żyłam tak normalnie, tak jak żyję tutaj. Tylko dlaczego miała być tam dwa tygodnie? Skąd ta różnica w czasie? Pojęcia nie mam. Jakby to było w astralu, to rozumiem, bo to jest jedno z 10 wręcz. To można 10 razy więcej przeżyć, mm. niż w planie fizycznym. To są te takie, te małe punkciki, które po, później po przygodach zastanawiamy się Dokładnie. cały czas, jak to było możliwe. Dlatego zostawiamy ten temat i zajmujemy się kolejnym kolejnym zagadnieniem. Najgłupsze w tych, tych wszystkich OBR, że gdzieś Dokładnie. są jakieś takie zagadki, pułapki logiczne. Nie opowiadam za dużo o tym, tak pierwszy raz właśnie teraz opowiedziałam, wiesz, ja sama tego nie umiem jakoś za bardzo ogarnąć, tak? Jeśli ja nie umiem, no to tym bardziej inni to mogą... To ci powie, i... nikt się tego nie powie. Na Ziemi u nas płynie inaczej czas niż w kosmosie, w niektórych rejonach kosmosu. Tego Może to tam nie też, wiem. Te, czy może tam inaczej czas płynie, nie. Ja mówię, że oni żyją bardzo długo. Długo żyją. To może w tych umysł jest szybszy i więcej przeżywa w tym fizycznym czasie. Być może. Właśnie, wiesz, o któregoś razu wspominałam o tym, tak wiesz, trochę przebąkiwałam na, właśnie na spikarii, tam z Jasonem rozmawiałam między innymi i on się właśnie nie pytał, czy ja też widziałam te istoty. Ja mówię, widziałam, no nie, wiesz, opisaliśmy sobie. On myślał, że może coś z nim nie tak. Ja mówię, nie, też to widziałam, mówię, Jason. Mówię, i tak to wygląda, i tak. On mówi, no dokładnie, tak to i wygląda, i tak. Bo W takim razie, jak Jason też miał takie jakieś spotkanie, no to mówię, no to chyba ze mną też nie jest tak najgorzej chyba. Wiesz, takie porównania, wiesz co, i potem ktoś tam, nie pamiętam kto, dał mi taki link do takiego filmu dokumentalnego, chyba kosmiczny astronaut. Oni się zastanawiali na tym, że w taki sposób kamienia nie można było ciąć. Mhm. Uh -huh. Teraz byłoby trudno. I jak oni to robili, te kamienie? Ja się nie dziwię, że oni w tamtych, wiesz, ileś tam, nie wiem, 2 trzy tysiące, cztery tysiące, czy ile tam, pięć tysięcy lat temu wykorzystywali taką technikę, bo oni po prostu ją cały czas wykorzystują, wiesz, i oni mają normalnie, ci ci, ci właśnie, ale ci biali. Ale jak oni tną te kamienie? Jak porobili te piramidy? To myślisz, co oni robili te piramidy? E, U Naszy Znaczy nie, dokładnie bud pomagali budować, tym wiesz. E... Ludziom. Ludziom. A ich maszynkami cięto kamienie? E, tak, oni normalnie sprzęt, tak jak po prostu zwozisz sprzęt na budowę, to oni przywieźli sprzęt na budowę i go zabrali z powrotem. Dlaczego znaczy, tak ciężko jest rozpoznać ślady tych maszynek w tych kamieniach? My, jest my, się, w zasadzie... my się tylko dziwimy, kto je zrobił, jak to zrobili, a nie możemy tego postrzec, że zostały cięte kosmicznymi nożami? Jak to było cięte? Na tamte czasy nie było to możliwe. Ale, to ale chodzi... czekaj, dwa lat temu, czy 3, 3 4, no... oni by nam te budowali, tę piramidę? Tak, oni już tu są od tysięcy w zasadzie lat. Przecież tak jak mówiłam, oni w Ziemię odwiedzają teraz K tylko tak ono, nie jeszcze tam wiesz. Sądy wysyłają. Sądy wiesz, jak wyglądają, to są tak. To wygląda jak taka kopułka. I ona ta kopułka wypuszcza kule z takimi otworkami. To są te sądy, nie? Jedyny mnie zastanawia, jak teraz się sytuacja ma w kontaktach między nami. Oni odwiedzają tutaj ziemię, tak wszystkim no, Z kim to... rozmawiają? Kogo spotykają? To jest naszym przedstawicielem. Możliwe, że żeby... Nie mamy, nie mamy przedstawiciela. Myślisz, oni po że... prostu nie z oni... rozmawiają? No znaczy, wiesz, no jak na kogoś trafią, no to trafią, nie? No bo przecież. A te wszystkie ufa połapane, w probówkach zamknięte? Nie próbują z nami nawiązać kontaktu, bo jesteśmy jeszcze nie gotowi na to jako ludzie. mówi się o takich paktach między ludźmi a UFO, które są skrzętnie ukrywane, bo eee... coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli coś takiego by było, to ja sądzę, że mogłoby być to między tymi właśnie tymi wredotami chyba bardziej. Szarakami, bo właśnie mówi się o nich. Ci właśnie biali, tacy, co mają takie te podłużne czaszki, oni są nie dość, duchowo, intelektualnie, emocjonalnie bardzo rozwinięci. Nie sądzę, żeby byli skorzy do, do intryg, spisków, czy czegoś takiego. Mówi się o spiskach z szarakami. Jeśli już, tym najprędzej z nimi. No oni są tacy, bo tylko intrygi i spiski, nie? <głosy> jak wyglądały ich domy? Domy? Kwadratowe, wysokie, płaskie wille z ogródkiem. E, głównie piramidy. No żartujesz. Głównie piramidy, tak. Oni w piramidach mieszkali? Głównie, tak. Nasze To są takie budynki, tylko że one mają e, kształt piramid. Może to dziwne, ale tak jest. Inne humanoidy jak śpią? U tamtych białoskórych z tymi długimi czaszkami, oni też mają na kształt piramid. Niektóre mają ścięty wierzchołek trochę, ale ogółem wszystko są piramidy. To już jak bajka brzmi, aż trudno no, ci uwierzyć. No to ja ci mówię tylko to, czego doświadczyłam, mm -hmm. co widziałam. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest na 100% prawda, rozumiesz? Bo ja przecież nie, nie przeżyłam tego tu na ziemi, nie? Teraz ile z tego jest prawdą? Czy wszystko jest prawdą? Ciekawe. Na przykład tak jak odwiedzałam moją córkę i ona przyznaje, że taka sytuacja była, że ona nie spała na przykład u... Ponieważ to jest już coś, co naprawdę ma potwierdzenie, ale ja nie mogę powiedzieć, że to, co ja przeżyłam, że to jest na pewno na 100%. alko mówię o moich... Nie, ale jest też pewnego wy wykrycia pewnych zdarzeń. Jeżeli nie czytałaś, a opowiadasz o zdarzeniach, o faktach czy o jakichś zjawiskach, to by znaczyło, że gdzieś albo potwierdzasz wiarygodność tych zdarzeń, albo trafiłeś do jakiegoś banku informacji, w to wszystko jest zapisane i odczytałaś go. I jak to się odbiera? No nie ogłem, czy to jest naprawdę... Gdzie ja się znalazłam? Czy to jest, wiesz, naprawdę prawda? Czy to jest jakiś, no nie wiem, wytwór może mojej, mojego umysłu? Twój to rozmowy powiedział ci, że w tym życiu poznasz absolut. Ja tak o nasze wrażenie wiesz, na czym to będzie polegało. mi mm -hmm. o pewnych rzeczach, które doświadczasz, a nie uświadamiasz sobie ich roli i ich znaczenia. Zrozumienie znaczenia, intelektualna praca, właśnie ona ci otworzy oczy. Okaże ci, no, że to wszystko można. wiesz, że znasz absolut, tylko ty po prostu nie wiesz o tym. Ale mówisz, że zach zachowane były kształty piramid. Kształty wiesz? piramid. No i to jest bardzo czysto praktyczny taki. Przecież sufity są krzywe, ściany krzywe. Ściany krzywe, sufita, co ty myślisz za oni tam obrazki, se, obrazki se na ściany pokają, tak jak my. Na... Ale czy... czekaj, czekaj, a duże te piramidy były, tych domy? Tak, jak masz swój y, dom, no plus, minus takich I nikt nie kształtów. zrobił odłamu, nikt nagle nie chciał mieszkać w kwadracie? Nie, bo to jest czysto praktyczne. Praktyczna piramida na pewno nie jest. Wnętrza pod skoszem. No patrz, dla nas to jest. A w środku było jest... pionowe ściany, patrz. są w, w środku, no. czy też. Pochyłe? Pochyłe. Skośne? No to jak dasz komodę? Nie mają komodę. Pionowe? Mają tam komodu. To dzieci mają swoje lumpy? I dziewczyny i kolczyki i... Nie, są na to po prostu odrębne pomieszczenia. No ale też skośne? Takie czy jak garsoniery, coś podobnego, nie? garsonier, Tam nie mają takich ubrań typowo jak my, tam ubrania... No... I dziewczyny butów nie mają. Na wysokim obcasie, na niszki. Mają buty, ale nie na wysokim obcasie. Nie? Nie. Są czysto praktyczni ludzie po prostu, no ci ludzie no. Ludzie no, humanoidy. Mają ubrania, ale nie trzymają i tak wiesz w szufladce w komodce. Nie, nie klepią sobie obrazów, obrazów na ścianach. A zwierzaki u nich mieszkają? No mają zwierzęta, ale... jak wyglądają? Nie, wiesz, to Wygląda to podobnie jak piesek, ale to tak trochę się różni od pieska, nie? Jest taki mniej sierści trochę. Wie... A komary, muchy? Owady też istnieją, oczywiście, że istnieją. Co robią ze zwłokami? Robią tak samo jak ze śmieciami. Stare actually. <laughs> Rozpuszczają, ale no, chyba mają jakieś osobne kontenery na rozpuszczanie, czy razem A tego i... to już nie pytam, z butelką. Ale nie, ale nie ma tam cmentarzy. Jak ja się pytam o te śmieci, to oni rozkładają na molekuły. Tak samo ciało, wszystkie odpady takie są na molekuły rozkładane. To rozpuści swoje ciało jak gworek jak śmieci. Szkoda, przykład hmm. trzeba być tak mało czujna. Trzeba było cię przygotować, żebyś wiedziała na co patrzeć. Pewne rzeczy mogą być naprawdę niezrozumiałe, ale jak tam jesteś, no to po prostu bierzesz to zapewnik. Za tam masz czasami pytanie. Nie znasz czegoś, no nie, bo czasami masz. Czegoś nie znać i po prostu zapytasz. Oni być może wiedzieli, że ja jestem Ziemianką, ale nie dali mi tego kompletnie oczu. Dla nich wszystko jest logiczne i oni korzystają z praw fizyki To dla nas się wydaje science fiction, ale tak naprawdę nie jest science fiction. Ja ci mówię, Zbyszek, weź się tam, wybierz, a zobaczy, że jakie to ci się wszystko Tam oczywiście. Myślę, że ja wiem, gdzie tam lecieć, jakie, lala, jakie się. To, ale. no to poszukaj sobie jakiś planety, gdzie są dwa słońca jakieś. Jedno większe, drugie no, no, mniejsze. Dobra, to powiem tam... tam, gdzie Ewa i tam będę na ciebie leciał, na twój nie. ślad. Dasz radę mnie znaleźć, no to polecimy tam razem, nie wiem. No, śpi. A jaka temperatura była? Powietrza? E, temperatura była taka, że po prostu ani zimna, ani ciepło. No. I tam Będzie są dwa słońce. Te słońce jedno jest większe, drugie jest ciutkę mniejsze, Takie, wiesz? Ale są dwa słońca. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że to jest tylko sen. My opowiadamy o historii, która wydarzyła się w ciągu jednego ob śniło się i spokój. No nie mogło, nie? Przecież też mi się śni. Dzisiaj no, spotkałem wróżki. Jechaliśmy samochodem na przykład dzisiaj. Jadę sobie, jadę, patrzy się. Zlot czarownic. No no mówię, żeby mnie też zabrali z sobą. Babki mm -hmm. takie do dwóch metrów prawie. Dwadzieścia, 50. No i się zmówiliśmy. Ach, nie, tak takie że mnie wpuści. Tak nie tak łatwo, bo trzeba mieć papierek. To mówię, no słuchajcie, zagadajcie. Wpuści, no dobra, przemycili. A tam takie pierdoły na tym zlocie. No, nieźle. <śmiech> Ty wiesz co? A co do tego właśnie, wiesz, tego portretu, no nie oni mieli takie dosyć chude noski i na końcu czubki były takie zadarte. Usta to były takiego koloru, wiesz, ciutkę ciemniejszego niż skóra. Wiesz. Ja byłam z rodzaju tego, co ci narysowałam, tylko tyle, że ja się nie widziałam, wiesz, co nie pomyślałam jakoś, wiesz, żeby się gdzieś przyjrzeć. Tam ja luster nie widziałam, go może poszukać gdzieś, rozglądać się za tym lustrem, nie? Nie pomyślałam, ale to jest e, właśnie to jest dokładne, wiesz, bardzo dokładne odzwierciedlenie tego, właśnie, wiesz, ten, z którym pracowałam, ja go najczęściej widziałam, nie? Jak spędzali czas w wolnej chwili? Inaczej niż my. Głównie się spotykali razem, wszystko rozmowy. Bardzo przypominali, tak wiesz, nas, ludzi. Ale wiesz, co jest ciekawe, to jak działa ich umysł, jak funkcjonowali, bo mózg i mieli inną, tak. w z tym można spodziewać się, że troszeczkę tych parametry również były inne, prawda? Pewno gdzieś tam coś tam, e, No Mówisz tak, że oni potrafili lepiej myśleć, ich intuicja, czy mm -hmm. rozpoznanie samo w sobie w tym akcie tak. rozpoznania było większe, pełniejsze. Mm -hmm. Miałam takie, wiesz, nie wiem, czy ja jakieś szczątkowe właśnie te właściwości, może ja weszłam w tę osobę, albo czy ja byłam tą osobą, dokładnie nie wiem, ale może zachowałam właśnie szczątkowe takie odruchy, ponieważ, mówię, jak miałam taką obawę, że pójdę do pracy, co ja tam wyprozuję? A to więc wyprawię? część co... siebie zachowałaś. Ale weszłam i no noś, tak jakbym już wszystko znała, już od razu wiedziałam, co mogę robić. Wiesz, i oni mają to samo. Oni się tam nie wiedziałam, żeby się czegoś uczyli ogółem. Oni jakoś patrzą i wiedzą o co chodzi. Patrzą i mogą od razu zacząć coś robić. Mówię, to jest tak jak przypadałam przykład autysty: on widzi działanie matematyczne i od razu zna wynik. Tobie nam się przydało. No i oni mają coś podobnego takiego, tylko że wiesz, wszystko co na co spojrzą, czy wiedzą, do czego to jest, co robić i tak dalej. Czasami podróżnicy opowiadają o przebywaniu w pewnych planach, których się wie o wiele więcej. W gdy powracają, nagle narzekają, że wszystko im ucieka, że nie ma już tego, nie zatrzymali i wspominają tylko taki jakiś plan, w którym rozpoznanie było wielkie, gdzie po prostu wiedzieli. Mm. No ale przyszli z powrotem do naszej mózgu czaszki i się skończyło. już odwiedziałam tą planetę, to no, mówię, więcej rzeczy rozumiałam, wiesz? Byłam na przykład w różnych tam, wiesz, projekcjach astralnych, nie? Gdzie mi się wydawało, no, że pojmuję prawie, że wszystko, że moja wiedza jest absolutna, tylko wracam do ciała i normalnie znowu jak tłok. to jest interesujące, bo ja się zastanawiam cały czas, w jakim stopniu czaszka, którą mamy, ona nas tworzy. Bo wydobywamy się na zewnątrz ciała, mamy więcej. A więc w tym środowisku, na zewnątrz gdzie jesteś, o wiele więcej mamy do dyspozycji niż tu. Jak możliwe jest to, że czaszka ona jest odbiciem tych niefizycznych światów? Bo ona coś nam zabiera. nikając do ciała, zabiera nam. Dostałaś się do innego ciała, o innej czaszce. Dostałaś inne parametry wewnętrzne. Zgadza się? Tak. To tak jakby ta czaszka, ona nam coś pozwalała przeżywać, albo jakby czaszka była odbiciem tego, co jest na zewnątrz ciała, ale jednocześnie jak gdyby zabierała nam. Ona by jakimś rodzajem ograniczeniem, jak czy jakimś filtrem, jak to powiedzieć. Ona nam zabiera to, co jest na zewnątrz nas. I teraz w zależności od tego, jak jest rozwinięta, to jest w stanie przeprowadzić puścić żywemu organizmowi jak gdyby więcej z tych niefizycznych światów. Wiesz co, być może... Ona nam albo daje, albo no. nie. Ona jest po prostu faktorem... Albo może... Ona nie zabiera mi, nam. Wiesz co, albo może właśnie tu o to chodzi, że oni mają odblokowane różne obszary mózgów, a my jeszcze nie na przykład, że... Pies ma jeszcze gorzej niż my. No. On będzie nie miał w ogóle tego myślenia, ale myślenie jako takie na świecie jest. Poza no. możemy je przeżywać. I teraz dlaczego czaszka psa, która jest taka mała, nie umożliwia mu analityczne myślenie, takie jakie my ma? To by znaczyło, że im większa czaszka, czy jakaś ta bardziej zagospodarowana? No chyba, no chyba na to wychodzi. Ja tutaj nawet, bym się nawet nie spierała z nauką, wiesz, bo... Tylko by znaczyło, że mózg nie kształci się jak chce, nie jest kaprysem, tylko jest... On stał się koniecznością. On przyjął taką formę, by jak najlepiej odzwierciedlać te niefizyczne światy. Możliwe, wiesz? Ale to by znaczyło, że my w przyszłości będziemy dalej rosnąć, te nasze części będą się tak rozwijały, nie byle jak, tylko one będą za każdym razem starały się coraz więcej umożliwić nam z tego, co jest na zewnątrz ciała. Mm. W tych niefizycznych planach ludzie szybują w różne poziomy i gdzieś tam trafiają w te kosmiczne rozumy, kosmiczne mądrości, docierając do świadomości kosmicznej. Można się domyślić, jakie partie mózgu będą się rozwijały. Tak jakby mm. światy niefizyczne wymuszały na mózgu konkretny rozwój. Ty, ale być może. No nie, to jest całkiem prawdopodobne. Nic się nie dzieje jak byle jak. Tak się zdarzy przypadek, to zaraz on jest jakoś weryfikowany, taki, wiesz, albo... brakuje nam rozpoznania samego siebie. Część z nas to budzi się u nich i mają coś takiego jak zdziwienie, że to wszystko jest niemożliwe, żeby to było, po prostu kończyło się na śmierci. Nie, to mają jak gdyby zalążek już tego rozpoznania. Oni naprawdę patrzą, poprzez to zdziwienie rozpoznają, że jest jakaś dziwna zagadka niewyjaśniona w życiu. nie no. łapią. Poza ciałem się sprości, bo po prostu lecisz gdzieś, obserwujesz i mówisz, nie, to jest absolutnie kino. Tysiącleci. No, życie jest jeden wielki cyrk. <laughs> to nie ale masz ja problemu, tak, ale... Ja, ja tak sobie ciała. myślę, jak ja sobie tak myślę, no ja bym miała możliwość w nagranie tak filmu z niektórych takich, wiesz, jakichś epizodów. To by był taki drugi film, jak y, Transpotting. Spotting. ciężej jest chyba to, będzie uwierzyć na ziemi, że te wszystkie widzimisia, one są rzeczywistością z drugiej strony. Patelnią po głowie cię nie ma. Od razu świadczy o tym, że wszystkie zjawiska mają fizjologiczne podłoże. i po, dlaczego nie ma świadomości, jak Patelnia po dostanie? No hmm. dlaczego? Gdzie jest ta świadomość? Nie ma. Nauka mówi tak, na logiczny rozum biorąc tak. Człowiek jest jak na karuzeli, po prostu, wiesz, karuzela wiedzy. Ale mamy możliwość potwierdzenia, co spotkania, Możesz wyjść, tak. spotkać się, jak wiesz. Tak. Jak ci się to zdarzy, to już ci te opowieści naukowe nie przeszkadzają tak mocno. Nie. Dopóki nie. jak nie masz potwierdzeń, dużo ludzi nie ma potwierdzeń, bo latają gdzieś tam w mgły albo w swoich wspomnieniach i on za każdym razem się daje, jest, jest w stanie zatruć tą opowieścią, mm. że halucynację ma. I, mm. i, I będzie zawsze miał tu niepewność, ale jak wyjdziesz, spotkasz, masz to inne tak. możliwości, masz mm. potwierdzenie 1, 2, 3, 4, 15, to tak. wtedy no, jesteś nie. chroniona, masz. No ale wiesz, jedno, dlatego wszystko. właśnie nie odrzucam nauki jako takie, nie? Ale nie odrzucam tych stanów duchowości. Co byś powiedziała o tym projekcie hops Dałabyś radę się wypowiedzieć, bo w nim to ja... ja się w ogóle na tym nie znam. Mówisz, że w piramidach mieszkają. Mam na Ziemi również piramidy. W jakim celu zostałyby w takim razie zbudowane? W celach y, typowo praktycznych i zdrowotnych. No tak, właśnie by wynikało, że piramidy mają jakieś właściwości. Mumuliują energię albo coś tam przetwarzają. No to po prostu I to jest. Może też... ludzie żyją dłużej w nich, w tych piramidach? Ty, całkiem możliwe. I ciekawi to, że w tym projekcie hops oni zbierali pieniądze na prędze, złota, żeby wetknąć gdzieś w mumie, która miała się aktywować, czy miała włączyć piramidę, która miała uratować ziemię przed zbliżającym się nieszczęściem. Ja, na ten temat to ja w ogóle nie czytałam. No ale patrz, wtykasz mumi pręd ze złota w odpowiednim momencie mm. miejscu, gdzieś tam i nagle cała piramida zaczyna reagować i ratować ziemię. Wytwarza pole, coś dzieje się. Twoi sobie radzili w takim razie bez tych prętów ze złota. Postrzegłeś jakieś pręty w tych domkach? Było coś ze złota w środku? jakieś stoliki w środku? Złote? Mm, chyba nie. Mm. Nie, ale piramidy. One były pokryte takim jakimś metalem, ale nie wiem czy to było złoto. Coś jakby, podobne jak blacha, ale czy to był może jakiś metal szlachetny czy coś, to nie wiem. Piramid bardzo dużo znaleziono na Ziemi, nie tylko w Egipcie i ich forma i kształt jest zastanawiająca. Co to może oznaczać? Tam niektóre piramidy mają ścięty jakby wierzchołek, czas są wiesz kwadratowe, trójkątne, okrągłe. Różnie sobie tam budują to, nie? I to ma powłokę taką, że może bardziej srebro albo platynę. Miejmy nadzieję, że to złoto jest nie z naszej planety i srebro. Oni mają swoje tam różne złożenia. A dużo ale... planet jest, na których można podróżować i oddychać? E, no, jest tam trochę. Jest planeta, gdzie właśnie jest dopiero początek życia. Istoty te są też humanoidalne, ale że oni tam cały czas im pomagają Będą nakręcić. Być. Nakręcić. Popychają ich do przodu. A mają force? Jak organizują sobie wymianę towarów? Oni mają coś takiego elektronicznego. Pieniędzy w rękach nie trzymałam, a co jeśli chodzi o, o jedzenie, no nie, to każdy ma taki sad. Tam nie ma zimy. A mają sobie chipsy? Nie, nie mają chipsów. Mam wiesz, jak ktoś kradł, to by go złapali natychmiast. Ja nie zauważam sklepów, nie zauważam jakichś tam supermarketów. Wiem, że handel jakiś istnieje, ale jakieś tam transakcji dokonują między sobą. Jak na rowerach czy... jeżdżą? Nie. Jak uprawiają sport? Żeby nie stać się wapniakiem na starość? Nie wiem, nie zauważyłam. Wiesz, tego nie Więc, zauważyłam. nie spotkałaś się z żadnymi praktykami okultystycznymi na obcych planetach? Yy, nie. Mm, Dobrze to brzmi. Co by znaczyło? Może się boją tego? Nie wiem, ale nikt się tym nie zajmuje. To by znaczyło, że co? Że są świadomi swoich wymiarów w sobie od razu? Yy, możliwe, nie wiem. A taką specjalistkę galaktyczną mało zebrałaś informacji technicznych? To by nie. znaczyło, że zachowałaś swoje ziemskie swoje wspomnienia, wiedząc, że jesteś ziemianką. Musiałaś się kamuflować. To już jest bardzo interesujące. Teraz zastanawiam się, czy ta twoja część, która umożliwiła tam? Czy ty byłeś w żywej osobie wtedy? Czy jak, jak tam się stało? Co ty tam robiłaś? A paznokcie jakie miałaś? Nie, Dały się nie, lagerować? Nie, paznokci nie, nie, nie ma. Miękkie paluszki, opuszki? Tak. <grym> Jakbyś ja ich złapała, to co, co by wyrywali? A nie, ty by nie chcieli poza, się przyznać? Nie, na... <grym> Prawda, nie wiem dlaczego, ale nie było. myślę sobie, a skoro tak ma być, no to tak jest, no nie, ja po prostu jestem... A masz jakieś pomysły? Jak byłoby ich najlepiej torturować? Jakie tortury im zrobić? Hmm. Już wpadną w nasze ludzkie ręce? Nie, nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Nie Zdrazić, Nie, nie, nie, w, nie wpada mi tak jakoś do głowy. Patrz, to jest właśnie to, że ty tam wiesz, od razu byś się zastanawiał. Tu tam może byś tam nabroił trochę, no nie? Jakbyś ty tam się znalazł. A ja po prostu takimi rzeczami się nie zastanawiałam. No ja po prostu, Wiesz co, ty ja. Ja bądź ja tam po prostu to przeżywałam. Przeżywałam to, co mi było dane. Tam nie zadawałam pytania. Oni o nic mnie nie pytali. Ten, z którym pracowałam, to też odnosił się do mnie tak, jakbym je znał, nie wiem, tysiąc lat. Teraz mam nowe zajęcia. Zamiast duchy wołać, to do ufo wywoływało. I mówię, ja zamiast do ufo, dotrafiłem do krainy. Czarownic. Pojawiłem się w robocie i maluję obrazy. chodzi do Aha. mnie gościom. I mi narzeka, że drogo. To Jak w życiu, nie? A on mi tutaj, żeby mu zrobić to, niezadowolony z tego, to poprawić, no i tak będzie. O, cholera, jasne. Dobra, poprawiam, poprawiam. Nagle wpada mój kumpel. Rzuca mnie gdzieś tam do piwnicy, znowu gdzieś i tam, ładnie. A mój kumpel moje wszystkie obrazy poprawia. Ale dobrze było widać, widziałem kolory, wszystko. No ale już poprawiam obrazy, to tak? tak no, skoro mu się nie podobało. Co... Ale była trapa, bo taki był. Jakiś taki niemrat. Trapy nie mają identyfikacji takiego identu. Przynajmniej ja to zauważyłam. Nie ale mówię, po że coś. jest Gdybym miał pełną świadomość, to bym rozpoznał w 100%. No, ale bo wiesz, Mrawy czy nie, nie mrawy, mrawy, ale i... jeśli nie czujesz od razu, to po prostu wystarczy się skupić. Atrapy nasze, z tego co ja zauważam, nie mają identu. Ja puste obrazy. Puste. No. no, dokładnie puste. Takie wiesz, atrapa, projekcja. Tylko się głupio patrzę. <laughs> miałem robocie ostatnio i mi to wywaliło. Mhm. I tak mi się przybliżyło, i tak patrzę na te babki, bo te dwie takie były, i tak przyglądam się. I nie zauważyłem, że jak to wsunąłem się w gdzie komputer powinien by stać. No. <laughs> Monitor, no i tak sobie przybliżyłem się, tak patrzę mówię, ale dobrze widzę fizykę, fizyku teraz duchową naturę, nie? Tak się i wysnułem. to ja sobie popatrzę, czy widać świadomość w nich, czy jestem w stanie coś rozpoznać. No i mówię, one już takie ładniejsze są, w tym duchowym mm. planie, bo takie szlachetne babki. Nie zobaczyłem, że nagle stoję na środku pokoju, i powiedziałem do widzenia coś i poszedłem. A teraz jestem pietra, bo jeżeli głupio stałem, to pciałem, Aż mi wstyd teraz, nie? Muszę się zapytać, co się stało. O Boże. nie no naprawdę, czasami nie mogę to być jale. Ale ja wszystko widzę, jak fizyków widzę, że ja mam percepcję niefizyczną fizyczną fizyku. Wiesz, na początku, jak doznawałam obę, miałam bardzo wielkie problemy, że nie mogłam otworzyć oczu, widziałam źle, wyraźnie, ale wiesz, teraz aktualnie, jak, jak kiedykolwiek wychodzę z ciała, na początku czasami mam problem z otwarciem oczu, ale jak już otworzę oczy, to normalnie widzę high definition. Może się poplątał jeszcze no, Może, noszę, bo ja sama nad tym nie pracowałam, może samo przyszło jakoś czas. wszyscy zostają star na starość. <laughs> na początku to miałem trochę jako kopotów z ciałem, jak mi się robiły te obręty, to miałam słabym albo jakieś Cudem mi się robiły. Teraz wyskakuję, jak ta lala. Mało kiedy mam ubytki energii. To ja bym się regenerował szybciutko. No to może samo też przychodzi, nie? Zapomnieliśmy bardzo ważną rzecz. Obiecaj, że narysujesz szkice tych kopuł. Narysowałam już kopułę sądy i sądy te które trafiają do kopuły. W jakim celu zostały te sądy zbudowane i wysyłane na Ziemię? one wysyłane są na różne planety też na Ziemię, pobierają próbki pobierają nasiona, roślin znaczy są... pełna, pełna automatyka tak, i pobierają też niektóre gatunki zwierząt, osobniki ale słuchaj, wiesz co? wiesz co, chciałam narysować wnętrze kopuły, ale wnętrze sądy, tej małej sądy, która wchodzi do kopuły jedną narysowałam, no nie? chciałam narysować jeszcze drugą i zdałam sobie sprawę z tego, że ja po prostu wiem co nawet się we wnętrzu znajduję, wiesz po prostu, bo jakoś się sobie, dobra, narysować Zewnątrz, ale... Przypomniałaś sobie, czy jak? No na to wychodzi, i bardzo coraz bardziej się boję, jak wiesz, a potem no, nie wiem. W niewyjaśniony dla mnie sposób utraciłem kontakt z zewą. Żegnam się z wami, żegnam się w moim i jej imieniu. Do usłyszenia za tydzień.